Rozdział 25. Gdy Pan przyjdzie po raz drugi, pyszni i czyniący zło zostaną spaleni jak źdźbła słomy. Eliasz powróci, zanim nadejdzie wielki i straszliwy dzień Pana. Porównaj z rozdziałem trzecim Malachiasza. Oto bowiem nadchodzi dzień gorejący jak piec i wszyscy pyszni i czyniący zło będą się palić jak źdźbła słomy i dzień, który nadejdzie Spali ich, mówi Pan zastępów, że nie pozostanie ani korzeń, ani gałązka. Ale dla Was, którzy czcicie Moje imię, powstanie Syn Prawości, który przyniesie ocalenie na swych skrzydłach. Wyjdziecie wtedy i będziecie się radować jak cielęta wypuszczone z obory i podepczecie niegodziwych, albowiem będą niczym proch pod waszymi stopami w dniu, kiedy tego dokonam, mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, zawierającym przepisy i ustawy dla całego Izraela, które mu przekazałem na chorebie. Oto pośle wam proroka Eliasza, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i straszliwy. I skłoni On serca ojców ku dzieciom, a serca dzieci ku ojcom, abym, przychodząc, nie musiał porazić ziemi przekleństwem.